Witam wszystkich z tej strony KOT, a to jest komiksowy Tea time, czyli podcast o komiksach, autorstwa mojego i serwa. Się nie wolno odzywać. No ale teraz możesz, przywitaj się. Właśnie to było moje przywitanie, wiesz? No dobrze. E, dzisiaj zaczynamy taką naszą, już bardziej podcastową serię, taką jaką sobie planowaliśmy od początku w sumie. Ale chcieliśmy mieć taki pilot bardziej nietypowy, No nieważne. Chcemy robić wywiady z autorami polskich webkomiksów i postanowiliśmy, że takim pierwszym punktem naszej świetlanej liście powinni być autorzy komiksu Kops, czyli komiksu o komikterach. Mówię tutaj o Katerze i Arsenie. Czy już można mówić? Tak, to ten moment, w którym mówicie. Czekaj, już, doba, już się nie śmieję. Ja chciałem powiedzieć, że jestem zaszczycony, bardzo, że tu jestem. Arsen pewnie też. On nie. Dobrze. Um, tak, zacznijmy. Przejdźmy może od razu do pytań, które tutaj chciałem bym zadać. Czy znaczy, przytek moglibyście powiedzieć parę słów o sobie dla kogoś, kto na przykład puści sobie nasz podcast i pomyśli Katarzyna Arsena, kto to jest? No to powiedzcie temu komuś, kim jesteście. No więc my jesteśmy ludźmi z internetu. I w internecie tam rysujemy komiksy i je zamieszczamy tam. Na przykład, jak są komiksy? Ej, no to ty powinieneś wiedzieć, ty mnie zaprosiłeś. No, w, ja nie wiem, ja po co ci zaprosiłem, żeby czegoś się o tobie dowiedzieć. No, tak to no, miało zabrzmieć gejowsko. No to no, rysuję na przykład komiksy o muminkach, ale już przestałem. Nie. Dobra, oprócz muminków coś jeszcze bardziej subtelnego. Coś bardziej subtelnego rysowałem na bitwach komiksowych, jak wiesz, bo jesteś moim fanem jedynym. No, jedynym. To Juga były bardzo subtelne to, rzeczy to, i zupełnie nie to przez to. No niestety. Tak to jest tak. z artystami, że są niezrozumiani. No, Przysowałem to komiksowy, kop, który jest w kolorze, ale ja jestem daltonistą, dlatego muszę używać tego celu Orsena, który koloruje. Aha. No dobrze. Um, więc to był taki krótki wstęp. Więc teraz no. moglibyście powiedzieć, od od samego początku, Komiki. czyli skąd się właściwie wziął pomysł na to, żeby rysować komiksy? Dlaczego Muminki? Dlaczego nie wiem, dlaczego Coops? No, no to od samego początku. I czy było coś jeszcze wcześniej, bo ja w sumie nie wiem, czy Muminki to był czy był komiks, to był pierwszy komiks Wasz, to czy znaczy Katera właściwie, czy wcześniej jeszcze coś było. Bo komiks to jest pierwszy debiut taki internetowy. Bo to reszta to jest spalona albo zakurzona, i tu się nie liczy. Dzięki Bogu, Mamy bo nie miałem tu nic Co? Mamy tu Twoje archiwa. Cicho, nie, nie dotykaj tej. Dobrze. Nie dotykaj tej szafki. A, y, no i e Bukamy w sposób dlatego, ponieważ jestem fanem Muminków prawdziwym, jedynym w tym kraju takim naprawdę. I jeszcze 300 osób, które to czytało, niby. No i tak. A Cops to powstał dlatego, że... Nie wiem. A, to są wymyślił chyba. Ogólnie był pomysł, żebyśmy pisali jakiś komiks razem. Po tym, jak nie wypalił go To był Po prostu szukaliśmy pomysłu. Bardzo, tak, to tak. I stwierdziliśmy, że to jest taki najbardziej nośny temat i, i jak to się mówi... No, najbardziej nośny to jest temat. Będzie, że mamy już zeżniętego od Sona... Tak, ten wymyślił Człowieka Betona i potem to już poszło zgodnie. Powiedzieliśmy, że tam nasz jest, ten Człowiek A, Wspomnieliście beton. o Kabaragaju. czy ja oczywiście wiem, co to jest, ale może statystycznie nic nie wiem, więc może powiedzieć A, to o tym. A, bo to jest, to był komiks taki bardzo nieudany przez to, że było nas bardzo dużo do tego celu. I trudno było się zorganizować. Bo to był y, blok muzyczny. I komiksem, ktoś się pojawiał jeden pasek do tydzień. Przynajmniej teoretycznie. I każdy z nas, a było nas tam z siedem osób, chyba czy sześć, miał wymyślać odcinek za każdym razem i za każdym razem nikt nie wymyślał i my za Arsenem żeśmy wymyślali coś na poczekaniu i to było takie śmieszne bardzo. I po 10 czy 11 nam się znudziło. To fajne to było. Tylko, że nie ma tego teraz, bo sobie poszło. Bo teraz jest pierwszy chyba. No dobra. Czy przerwane reklamy może. Polecam. Nie, tak. Kater odsuń. Tutajcie. I... I... <grym> <ten> ten... <grym> no, no. <grym> kater, Arsen, do, do was obu pytanie. Czy komiksy jakoś wam pomogły w życiu? Czy to, że robiliście na przykład sprawiło, że nie wiem, że przyszliście do baru i ktoś was spytał, a to, to, to jest ten kater, który i był komiks, postawić ci piwo albo nie wiem, coś w tym rodzaju? Czy tak naprawdę prawie dobrze moglibyście tego nie robić i nic by to nie zmieniło? Dziękuję, że sam odpowiedziałeś na to pytanie. No to właśnie no to zaopowało o tym, że na komiksowej Warszawie to parę razy przyszedł do mnie na przykład admin bitów komiksowych i powiedział, że zna, znaczy znał człowieka, który okazał mi uścisnąć dłoń i w ogóle i czułem się jak na zdaniu Oscarów mniej więcej. Albo jakieś tam dziewczyny przychodziły, mówiły, ja cię znam z internetu i wspaniale, pokażę. To tylko na Conie w Warszawie. Wcześniej jakoś nie było przypadkowego spotkania na ulicy jakiegoś Nie, fana. to był pierwszy raz jak... Tak. Idę ulicą, że ciebie, bo ja mam taki awatar na koszulce. No. To tak, że... nie wszyscy. Nie, na ulicy mnie jeszcze nie łatwią, to... No patrz, jak poznają niektórzy i gratulują Muschwinga. Czy jeszcze gdzieś... gorszy od Koko? Tak, wierzę się gorszy. Koko, koko jest... Jak o właśnie, kiedyś zrobiłem, jak zrobiłem dla niego pasek kościnny Kiedyś, jak jeszcze były grupami stoczyłem się w telewizji zupełnie. No dobra. Um, czy bylibyście może tak i powiedzieć coś o tym jak wygląda wasze życie poza internetami? Bo nie wiem, no niektórzy ludzi to może ciekawi. Jak to w ogóle kim w ogóle jesteście jakoś z sobą czy coś, czy razem mieszkacie, czy nie, czy takie sprawy, czym się właściwie zajmujecie, czy nie wiem, może że wy ży żyjecie z tego, że robicie kops, sprzedajecie tyle koszulek. Tak, żyjemy z tego, że robimy kops, sprzedajemy koszulki, sprzedaliśmy już... Ile sprzedaliśmy koszulek Trzy? Cztery? Cztery koszulki sprzedaliśmy i dwa kubki, tak? tak Plus jeden daliśmy gratis. Nie, Aha. nie żyję ja w sumie, zdecydowanie. Nikt nas nie czyta i nikt nie chce zapytać. z czego się utrzymujecie? Ja się utrzymuję, że siedzę na świetlicy i pilnuję, żeby dzieci nie wyskakiwały przez okno. Czyli te wszystkie żarty z bycia przedszkolanką w COPS i no, głównie w COPS to nie były żarty? Nie, to były żarty, bo jestem na świetlicy. Świetlica to jest w szkole, nie w przedszkolę. Aha, no, różnica. Chodzą też słuchy, kater, że jesteś sekretarką, czy to prawda? Nie, już z tym skończyłem. Nie naszej już i tych. Yy, no, szpilek. Wywalili mnie. Kiedy? Dawno temu. A nie wiem, skąd wiadomo, że jestem sekretarką, ja o tym pisałem? Nie, Arsen nam mówił. Właśnie, Arsen z naszym źródłem informacji. No to niech teraz on mówi, z czego on się utrzymuje. Marcin, z czego się, się utrzymujesz? Ja się utrzymuję z okazyjnie robionych zleceń w internecie. To właściwie moja jedyna praca. I udzielałem korepetycji. Ale szybko. A tak właśnie, zbudowałem. przecież robimy jeszcze strony. Zapomniałem. No właśnie, robimy jeszcze strony. Miałem, powinniśmy się tu trochę zająć. No, to Mam jak... nawet więcej. Jeśli potrzebujecie kogoś, kto zrobi wam stronę, to Kateriarsen wam zrobi. To Pana Najbliższa z komiksem bloga. O, proszę. To jest zawsze bardzo śmieszny. A strona nie działa. Tak. Jak zwykle. Um, no dobrze. Czyli to wszystko, co chcecie powiedzieć o sobie prywatnie, więcej nam nie zdradzicie, Miałkim. Ja mam jeszcze fajne okulary. O, też mam fajne okulary. Nie, mam, nie, nie gadaj. Nie mam tylko cię nawet widziałeś. Tak? No ale może o tym może za chwilę. Um, jeszcze jedno pytanie. Jakie macie plany na przyszłość? Będziecie kontynuować Cops? Zaczniecie tym zarabiać? Czy KT wróci do muminków? Czy dalej będzie robił kijowe paski, które skończyły się na Kilemal. Ja zamierzam na tym zarabiać, tylko jeszcze nie wiem jak. W każdym razie kops to jest taka otwarta ta bardzo sprawa i nie ma tego sensu kończyć nigdy chyba, że, nie wiem, razem stwierdzi, że nie będzie kolorował, to wtedy będą czarne białe. A, a do nie wrócę, póki nie będę miał tyle czasu i tyle siły, żeby tę stronę jedną tygodniowo wrzucać, a nie wiem, jak ja to zrobię niby. No, Ponieważ rysowanie komiksów nie. to jest ciężka praca fizyczna i to po prostu, wiesz, nie wyrabiam. Dlatego Bóg zesłał nam tablety rzupałem tabletu i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No jak się skończyło? Może powiesz coś o tym dla człowieka, który nie czyta komentarzy i nie wie to, o co właściwie chodzi z tą aferą tabletową. Jak to? To ktoś będzie tego słuchał, kto nie czyta komentarzy? Oczywiście! Przecież nasz podcast będzie słynny i za parę lat ludzie będą patrzeć i o, wywiad z Katerem. Ciekawe, co ciekawe, się wywiad z Katerem. No to z tabletem było tak, że nie umiem go obsługiwać, więc zawsze jak go używam, to wtedy wszyscy tam w komentarzach mówią, że to jest niefajne to. Kater, a może powiedz, co Czego Cię skłoniło do przemyśleń, że chcesz zarabiać na rysowaniu? To mnie wspomnieło, no kot mi przed chwilą zaproponował. Jako pierwszy zapłacił za koszulkę, więc jest bardzo, wiesz, inspirujący w tej dziedzinie. Jakby było więcej kotów, gdyby było więcej na świecie takich ludzi jak kot, ja bym miał z czego żyć. A czemu? Bo kupiłem jedną koszulkę? Tak, jakby wszyscy byli taki. Owali koszulki. Jakby każdy kto wchodzi na scenę kupił koszulkę. Mielibyśmy. 5 zł? 20 tysięcy złotych na raz. Odliczając to co musimy wydać na koszulkę. Hmm Interesujący. Powiedziałbym, że... To cieka ciekawa informacja, więc Serf się może schować tutaj ze swoim debilnym komentarzem. Um, ja to, ale przecież on powiedział, że interesująca, To jest to samo, co ciekawa informacja, nie? Ale to było tak ironicznie. Aha. Ale nie, to było... Nie, ja nie wiem, nie ja nie, nie potrafię, nie mówię. Tak mi mordy, nikt suka. nie słupa. Serf, jesteś inni no, ja. um, To chyba tyle, jeśli chodzi o tę naszą poważną, w cudzysłowie, część podcastu. To jest takie pięć pytań, które myślę, że będziemy zadawać każdemu z komiksiarzy, z którymi będziemy tutaj rozmawiać. To teraz już nie trzeba być poważnym. Tak, teraz możemy Ale, nas... bo ja tak cały czas ja stoję na baczność przed tym laptopem, już mogę się położyć ogólnie. Tak, tak, o, jasne, jasne. E, więc teraz może zapytam o całkiem niedawne wydarzenie, czyli o czym już wspominaliście, komiksowa Warszawa. Jak w ogóle... Jak było? Jak, jak wrażenie ze spotkania tylu ludzi z internetu? Na pewnie nie było. Cóż, by wasza, najbardziej spodobały się te relacje, ja Tak? Nie tak. było tak, tak post-apokaliptycznie jak u ciebie, no. Ale relacja była się... Ale było równie epic no, Tak. Więc klimatu chwyciłeś. No to mów. No, to nie ma ja mówić, to wy macie mówić, jak ja było? Ja do niego mówię, to ja go Ale zagłuszam to... też. Nie no bo ja mówiłem o postupakaliptycznym klimacie, to już skończyłem mówić. No ale miałeś powiedzieć, ty... jak czy ci się podobało i tam. A, no tak Jeszcze no tak, mówiłem nie ja... Aha, jeszcze Bele mi uścisnął dłoń i powiedział, że siedem razy był na mojej stronie i to był jeden z najczęściewszych momentów w moim życiu. Wszyscy o, wiedzą, ja jestem bojem Bela. A kto nie jest? Nie wiem. Ja nie jestem. No, to właściwie miałem powiedzieć, że nie powinienem się przyznawać, ale się nie zdążyłem. Tak, tak, Dobra, a tobie jak się podobało na komisji w Warszawie? Tak, się bardzo podobało na komisji Warszawy. Pełnym zadaniem. <słyski> tak, fajnie było, bardzo. Tylko niektórzy za szybko poszli jak my, dopiero żeśmy zaczęli tam ze spelenia. Zamknij się. W cudzysłowie, kotki. Ja nie chciałbym powiedzieć, że to jest. Niektórzy, się że to się przyznajesz do wszystkiego. No i. Jakby było więcej osób, to byłoby lepiej, ale tak było super. bo tak. brakowało ci na w warszawie? <głos> ale miałem już nie mówić o kocie. No to a tak, a oczywiście, bakowałem i jeszcze, jak on się nazywa, ten ten? ten? o, Bakowałem i serwowałem, bo chciałbym go poznać osobiście. Dzieci, i mi to zobaczymy. znaczy ten, a ostatnio mnie uczył, że to się mówi ten. Podobno był Vigor, nawet by jest na jednym zdjęciu, ja go nie widziałem i wszyscy mówią, że on poszedł do ZOI, zjadł drugi To by nawet mnie jakoś szczególnie nie zdziwiło. Ehm... Um. ...tyczna Kurde, rozmawiałem tutaj dopiero jakieś 20 minut, a mnie się już skończyły pomysły, bo miałem tam parę pytań mam zadać, ale na wszystko już odpowiedzieliście w tak zwanym międzyczasie. O, serf, może to coś spytasz, bo tak siedzisz cicho trochę i tylko cię wywolą z podcastu. Katerze z Arsenem, czy moglibyście, nie wiem, wyspekulować, kto zabił polski komiks? Kto zabił polski komiks? No, myślę, że to był kot. Chodźcie, jak się do tego ustosunkujesz? I dlatego potem był taki ten klimat ostateczny. I tak, skończyła się komiksowa Warszawa i wszystko. Ja, ja, nie, ja, ja, nie, ja nic nie zrobiłem, ja nie wiem o czym mówić. Przez całe życie tak robiłem wszystko dla polskiego komiksa, a w mi mówicie, że go zabiłem. Nie wiem, jak się do tego ustosunkować. A tak poważnie jakby miał odpowiedź, powiedział, że nie mam żadnego pojęcia, ponieważ nie znam ludzi, którzy zajmowali się zabijaniem polskiego komiksu i niestety nie mogę wskazać nazwiska, ani adresów. Przepraszam. No dobrze. Może już coś spytasz, by tak trochę głupie panczyć tak szybko. co by tu zapytać, moja szeroka lista pytań jest tak długa, że nie potrafię się płapać. Szeroka lista. E, powiedzcie mi może, czy przywieźliście ze sobą z kawu jakieś inside joke'i, które wykorzystacie w kopsie? Generalnie raczej kops nie jest przygotowany pod inside joke'i. miał miałbyś taki otwarty i od inside joke. Jokingu... Zrozumiały, a że nie jest zrozumiały, to już jest i na. No, ale Te pojawiają nie. się cyklicznie żarty o, na przykład, o tym, że kader jest przedszkolanką i studentem ochrony środowiska. To ja nie wiedziałem tych No to mówisz coś i potem, albo piszesz i potem o tym nie wiesz? Ale to nie pojawiają się cyklicznie, tylko tam mnie piszesz. Nie jestem. A tak, My próbujemy być prawdopodobnie. bardziej... Zmienię, bo ja bym proszył Arsena na opisanie przestania oddychania. Tak. Zostawaj no, okay. się. Zostawiam się. No, Kater, powiedz, Kater, powiedz mi, co można robić po studiach ochrony środowiska? Nie mam pojęcia, dlatego studiuję teraz pedagogiczek. To tylko jak przykucie się do drzewa i krzyczenie, że nie wolno wyrywać tego drzewa albo coś w tym stylu, albo do wieloryba. Że nie można go wylewać też. Czy przykuwałeś się kiedyś do drzewa lub wieloryba? Nie. nie widziałem wieloryba i miałem z tym problem. Trudno się utrzymać ogólnie z przykłowania do wieloryba, tak myślę. Dobra, A w, Ale w sumie z komiksem. Myślicie, że to w ogóle jest, jest możliwe w naszym kraju i czy. Byście mieli taką możliwość, gdyby nagle zgłosiło się do was jakieś wydawnictwo, Egmont dajmy na to, żebyście zrobili album, cops, to zrobilibyście, poświęcili nam to cały czas, czy tak przy okazji jak normalne odcinki, żeby, bo wiecie, że i tak się z tego nie utrzymacie? Jeżeli byłaby za to kasa, no to automatycznie byśmy bardziej się do tego przyłożyli. Nie, tej ja tej... jestem takim awangardowym twórcą, ja robię za darmo. Tak jak mówił e, Szymkiewicz, to mówił tak, że w utrzymanie się z komiksów w Polsce nie jest raczej wykonalne w najbliższym czasie. Nie za naszego życia. Nie, a może będziecie prekursorami, może kiedyś tak, będą mówić, może jakiejś kops na Wikipedii będzie miało opis jako prekursora komiksu, na którym można się utrzymać. Prekursor Wiesz, to z w Polsce. Dokładnie. Będziecie najbardziej, najbardziej komersą. że będzie przed nami. Nie, no raz, ja w jest taką komerką, że trochę szkoda gadać. Tak. Tak, Dem sprzedaje koszulki z foką i zbija na tym niesamowite kokoski. Jak na pewno sprzedał ich więcej niż 3 I co? Trzy. trzy. Trzy koszulki, nie? Było, że cztery zaniżasz nasze staty. Dobrze, na pewno sprzedał ich więcej w takim razie. Powiedzcie mi, Katerze z Arsenem, czy robicie może jakieś tajne projekty, które nie oglądają światła dziennego i chcielibyście je może ujawnić w naszym podcaście? Nie prowadzimy takich tajnych projektów, które chcielibyśmy ujawnić w Waszym podcaście. Kłamca, mówiłeś mi na GG, że coś prowadzisz. Ale nie takie, co chciałbym ujawnić w podcaście. Ale skoro już się wydało, to mógłbyś o tym powiedzieć więcej. Brajka, znaczy my razem nie prowadzimy nic, o ja mi dobrze wiadomo, prawda? A samemu? A samemu to, taki, to jest taki skoków w bok, tylko. I to nie mogę wiele powiedzieć. Mogę powiedzieć tyle, że niektóre plansze już są, prawda, w, znaczy te szkice i tam wstępne plansze są do in, w internecie do znalezienia, ale nie mogę powiedzieć gdzie, bo to tajemnica i osobnik Bo nie chce się do mnie poznawać, że ja jestem scenarzystą. Aby nie było, Kater nie jest scenarzystą, bo ma się nie przyznawać. dobra. Takie. Ale dowiecie się, Pierwszy się dowiecie o tym. Jak będzie już gotowe, to wtedy do was Dobra, no, myślałem, że więcej trochę powiecie więcej zdrajcie sobie swoich żywotów, że ludzie po ustrzymaniu naszego podcastu będą widzieli już wszystko, ale. Skoro ale my nie tak mamy bardzo, co Myślę, że ludzie z internetu nie wiem, co robią. No, co robią? No, słuchają o tym, jakie. Je... Ciekawe, że cię macie. Ale my jesteśmy z internetu, właśnie, i nie mamy ciekawych złotów przez to. A? Jeden nie wyklucza drugiego. Komiksy. A tak, właśnie, bo wy jesteście z internetu, mnie na kart nie było. Czy możecie mi zagwarantować, że macie prawdziwe ciała? Tak, sprawdziłem to i mamy. Co więcej, będzie, że wszyscy tam mieli ciała prawdziwe, tak. Nie z tak. tak ale... Bardzo sympatycznym człowiekiem. Ale wiele osób wygląda, jakby same siebie narysowały. Tak, ale dam akurat nie. tak wygląda. Skoro już tak wszystkich obgadujemy, to powiem wam, że mysza skoczka też tak wygląda. Jakby się narysowała. Dobra, no to... Chyba trochę nie mamy już o czym dalej rozmawiać, bo tutaj wszystko powiedzieliście, co chcieliście, chyba że coś jeszcze chcecie dodać, tak zupełnie od siebie chwajcie się. Jak chciałbym pozdrowić prowadzących z tego podcastu, bo jestem waszym najwilniejszym fanem. Tak, to dało się zauważyć. Oj, od razu mówię, jak będziecie kiedyś nagrywać podcast i będziecie mieli fanów, to nie siadajcie z nimi nigdzie, a już na pewno nie przypiwie. Uwierzcie, nie chcecie słuchać cytatów z samych siebie. To nie jest coś przyjemnego. Chod, że ci zaprzeczę, jestem ja atencyjną dziwką, słuchanie cytatów samych ze mnie jest moim najlepszą rozrywką. Nie, nie mam tego, to musi być takie... Tak. Potem możesz wrzucić nieudane sceny. Są to, żeby... no, Ale chłopaki, dzięki wielkie, że przyszliście, że powiedzieliście parę słów i mam nadzieję, że nasz podcast trochę dłużej przerwa, że zrobimy więcej takich wywiadów może bardziej udanych. Nie wiem jeszcze z kim będziemy prowadzić następny wywiad, ale jak się dowiem to napiszę na stronie. I jeśli chcielibyście zadać im jakieś pytanie, to piszcie w komentarzach. A my może je zadamy, może nie, jeśli będzie durne. Tak czy inaczej, jeszcze raz dzięki wielkie dla Katera i Arsena. Dzięki wielkie dla mnie i dla Serwa. I żegna się z wami kot. Do czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Zanim jeszcze się pożegnasz, obiecałem, że pozdrawił. pozdrawiam się kumiko. Ach, no właśnie, kumiko, która nam narysowała na główek. Oczywiście znowu zapomniałem o tym powiedzieć. Ja też ją pozdrawiam. Ale nam narysowała, więc ją pozdrawiamy. Kumiko można znaleźć na. Chciałbym bezprzesad... powiedzieć, że w całym tym podcaście najładniejsze jest logo. Tak. Nie, na no, mój głos Nie ja? Nawiaszy. Nie, więc nie. Głosujemy bez przesadyzmu.cba.pl tam można z znaleźć. Więc no. Ptóż adres nie dosłyszali. Bez No. Więc to by ja było na tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do widzenia.